Tego miejsca, na którym stoję, chciałbym z całego serca podziękować podcastowi bez nazwy za przyznanie nam Złotego Kutasa Roku. Jest to ogromny zaszczyt, oraz zasługa wszystkich, którzy pracowali w zeszłym roku przy podcaście naszym. W imieniu całej załogi chciałbym serdecznie jeszcze raz podziękować sekretarzowi Maciejowi Skwarze. Za przyznanie tej wspaniałej nagrody i za uznanie za nasz trud. Dziękujemy.